Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 kwietnia minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina będzie przestrzegała wielkanocnego zawieszenia broni. To deklaracja prezydenta Załońskiego po decyzji rosyjskiego dyktatora. Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a NATO coraz bardziej widoczne. Donald Trump rozważa wyprowadzenie części wojsk z Europy. Będziemy się stawiać w pracy, deklarują sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Prezydent Ukrainy zapowiedział przestrzeganie Wielkanocnego Rozejmu ogłoszonego przez Władimira Putina. W niedzielę prawosławni wierni w Rosji i na Ukrainie będą świętowali zmartwychwstanie Chrystusa. Rozejm miałby obowiązywać 11 i 12 kwietnia. Zełyński napisał na telegramie, że Ukraina wielokrotnie oświadczała, że jest gotowa na wzajemne zobowiązania. Zaproponowaliśmy zawieszenie broni podczas tegorocznych świąt wielkanocnych i będziemy postępować zgodnie z tym, stwierdził. Prezydent Ukrainy dodał, że ludzie potrzebują Wielkanocy bez zagrożenia i realnych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 W pierwszym punkcie od momentu utworzenia sojuszu w 1949 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Uprzedzaliśmy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że będziemy się stawiać w pracy, powiedziała sędzia Anna Korwin-Piotrowska. To jedna z czwórki nowo wybranych sędziów, która złożyła w Sejmie ślubowanie. Po ślubowaniu i złożeniu dokumentów w Kancelarii Prezydenta wszyscy nowo wybrani sędziowie udali się do siedziby Trybunału. Sędzia Korwin-Piotrowska powiedziała nam, że wewnątrz spotkali się z prezesem Bogdanem Święczkowskim.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 Sędzia podkreśliła, że jeśli zdaniem prezydenta ślubowanie w Sejmie nie ma mocy, to cała czwórka jest gotowa złożyć je jeszcze raz w jego obecności. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uroczystość w Sejmie uznał za farsę i pogwałcenie konstytucji. Czeska spółka Orlenu odpowiada na zarzuty premiera Andrzeja Babisza. Szef rządu oskarżył dystrybutorów o zawyżanie hurtowych cen paliw. Według Orlenu o nieuczciwych praktykach nie ma mowy, ponieważ ceny odzwierciedlają sytuację na rynku ropy.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 ciągłość produkcji paliw oraz ich dostawy na rynek czeski, przekazał rzecznik spółki Paweł Kajdl. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl w ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego i wieczorem na południowym zachodzie kraju możliwe słabe opady deszczu. Na wschodzie zachmurzenie będzie duże, możliwe są jednak większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni, na południowym wschodzie przez 8 w centrum do 11 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Kiedy tutaj szedłem do studia, o, to było bardzo, bardzo pięknie. Bardzo droga, cicho, nie? bardzo pusto i cały świat, no tak, jakby na coś czekał. Mhm. Czekał na y, chyba wynik meczu, wielkiego meczu. Jakiego meczu pomiędzy siłami dobra i zła? Bo aktualnie chyba jednak jest przewaga taktyczna, przynajmniej potęgi posępnego czerepu. To nie była łatwa rozmowa, ale zależało mi na spotkaniu jeszcze w tym sezonie z jednym z największych polskich reżyserów teatralnych, Ćwierćwiecza. A kiedy po prawie roku przyjął ponownie zaproszenie do trójki, w dodatku, na wieczór przedświąteczny po prostu ucieszyłam się. Zaczęłam się jednak obawiać, że temat jego teatru może okazać się zbyt trudny w tych okolicznościach. Tymczasem nasz gość wiedział doskonale, jak odnaleźć się w wyjątkowym, dla wielu przecież czasie, ostatnich godzin oczekiwania świąt wielkanocnych. Wystarczyło kilka zaledwie zdań i przekazał to, co najważniejsze. Zaskoczył nas też programem muzycznym, jaki przygotował. To Jan Klata. I stąd to przypomnienie pierwszej części Wigilii Wielkanocnej 2026 w Trójce. Jeszcze jedno przypomnienie będzie...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 God dying And crying And singing Zdania jeszcze na temat artysty, który tutaj został bardzo, bardzo trafnie, wspaniale zaproponowany. Taka niespodzianka. To Nick Cave, którego oczywiście pierwszy raz usłyszałem w trójce, z płyty Tender Play, 86 rok, a propos tego, kiedy się zaczyna słuchać muzyki. Natomiast jest to artysta, który jest takim po prostu muzycznym Krystianem lupą. On ciągle y, zrzuca skórę, jak taki wąż, ale to jest pozytywny wąż. Zrzuca skórę, zmienia sposoby działania, zmienia poetyki, pozostając wiernym sobie. To jest niezwykle dorosły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 I że zwycięstwo będzie po naszej stronie, zupełnie jak pod Grunwaldem, już jutro. I tyle. Potem pożegnaliśmy się, i wieczór toczył się dalej tak, jak zaplanowaliśmy. Trwa właśnie czas zwany oktawą świąt wielkanocnych, a my pędzimy już ku niedalekiej przyszłości. Trójka pod księżycem. Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. To już za tydzień, 18 kwietnia, będziemy przypominali pierwsze słowa wypowiedziane w Polskim Radiu 100 lat temu, a po nich nadano pierwszy regularny program. Te pierwsze słowa wypowiadała kobieta, pani Janina Sztąpkówna. Skoro mowa o przyszłości, to wcześniej 17 kwietnia w Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się premiera. Jej reżyser pan Marek Weiss jest naszym gościem specjalnym na żywo w studiu, więc proszę pana, jesteśmy po imieniu, tak? Wiem, przypomniał mi to pan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mhm. Ponieważ 10 lat nie słyszeliśmy się, Panie Marku, przepraszam, więc podam współrzędne. Czasowe oczywiście jest 10 kwietnia, godzina kwadrans po północy. Ważny dzień z kosmicznego punktu widzenia, bo dzisiaj misja Artemis 2 powinna szczęśliwie mieć swój finał podczas lądowania Oriona w Pacyfiku. W takim momencie Marku. Będzie się, to znaczy tydzień po takim momencie odbędzie się twoja premiera. Nie, nie, nie, ja szukam zawsze znaków gdzieś na niebie i wydaje mi się, że to może mieć znaczenie. Ale 10 lat, jak powiedziałam, nie słyszeliśmy się, co oznacza, no właśnie, jakieś zaniechanie z mojej strony. Czy coś bardzo ważnego działo się i nie dotarło do mnie, przysnęłam? Co się wydarzyło przez te 10 lat? Czyli od momentu, kiedy przestałeś być dyrektorem Opery Bałtyckiej w Gdańsku, yy, miałem kilka realizacji, ale to nie dlatego, że przysnęłaś. Tylko to nie było tak ważne jak praca w Gdańsku, jednak. Ten, te 8 lat tam spędzonych i Opera Bałtycka była w moim życiu takim ważnym epizodem, który po prostu nie da się, nie da się go zapomnieć i nie da się go wykluczyć z całej działalności. A reszta tych premier i poprzednie, i następne, to była tylko taka otoczka. Natomiast ta ostatnia premiera jest najważniejsza ze wszystkich, bo jest ostatnia, moja. Nigdy no. więcej już nie zrobię spektaklu, nigdy więcej nie wejdę do opery. To jest takie postanowienie, Żelazne i jestem szczęśliwy, że doczekałem się, że Teatr Wielki znowu udzielił mi gościny i to w momencie, kiedy Borys Kudliczka zapił wreszcie umowę z ministerstwem i dzisiaj właśnie teatr otrzymał 140 milionów na przebudowę, na, na unowocześnienie, na naprawienie tego, co już w tej strukturze scenicznej, największej sceny świata, było tragiczną rzeczywistością. Tam co chwila się coś psuło, stawały wózki, skrzeczy, zapadnia, obrotówka i tak dalej. To są wszystko stare bardzo urządzenia, które wymagały remontu już bardzo, bardzo dawno temu. Nigdy nie było na to pieniędzy, nie było czasu, nie było ochoty. A Borys, jako znawca tego teatru i jeden z jego ważnych twórców, postanowił, że musi doprowadzić do tego, żeby wreszcie tę scenę odnowić i nadać jej taki kształt, jaki widać z zewnątrz, z ulicy. Że to jest olbrzymi, wspaniały gmach, gdzie na pewno dzieją się niesamowite rzeczy a w środku jest sardzewiałe y, troszkę to wszystko i to wymaga naprawdę wielkich pieniędzy, nakładów, cierpliwości i cieszę się z tego, że to dzisiaj się stało i że mogę o tym opowiedzieć na samym początku naszej rozmowy. Mm -hmm. No nie do końca na samym początku, przepraszam, jakie ładne zestawienie końca z początkiem, bo mm, ja mam taką skłonność do wspominania i jeszcze zanim to jednak zapytam cię o te, bo tak, Taka jest informacja podana nam, dziennikarzom, że ty, tą premierą, o której będziemy rozmawiali za kolejną piosenkę, e, zamykasz 50 lat swojej pracy artystycznej. Akurat tyle stuknęło, tak. Mhm, a w tym przecież były twoje m, liczne przedstawienia, bo byłeś reżyserem głównym w Operze Narodowej w Warszawie, czyli wracasz na stare śmieci. Wtedy jeszcze pewnie nie była taka zdezelowana od nie, strony, nie. że tak powiem, technicznej. Ale już się psuło dużo rzeczy, a ta premiera jest w ogóle w moim życiu 153. Także to jest rzeczywiście już taki dorobek, po którym można powiedzieć, że wystarczy chyba, wystarczy, że już czas zamknąć ten rozdział. Never say never. Znasz to powiedzenie. Tak więc... i cały czas się pocieszam, że to powiedzenie jest ważne, aktualne i żeby się nie wymądrzać specjalnie. Słyszałam, że mężczyźni lubią zmieniać zdania, więc trzymajmy się tego. A jeszcze cofając się, no tak przez parę minut powspominajmy. Urodziłeś się w Chorzowie, jak przeczytałam. O tym chyba nigdy nie rozmawialiśmy, ale potem wszystkie szkoły kończyłeś w Warszawie. Co spowodowało tę przenoskę? Tak, ja jestem warszawiakiem. Tak naprawdę z Chorzowem i ze Śląskiem nie mam nic wspólnego. Chociaż bardzo szanuję i uwielbiam śląskich, Ślązaków, ale po prostu wyjechałem stamtąd jako dziecko i rzadko tam wracam, żeby zobaczyć stary dom, w którym się wychowałem. Natomiast Warszawa jest takim moim najważniejszym miastem, chociaż pracowałem we wszystkich innych operach w Polsce i dużo podróżowałem po świecie, a jednak to miasto tutaj jest ponad wszystko i to, że wracam do Teatru Wielkiego w Warszawie na zakończenie swojej pracy, na zakończenie swojej działalności, to jest piękny, piękny taki moment i akcent i dla mnie bardzo znaczący. Mm, no, tak krząknęłam, ale to było znaczące dzisiaj wyjątkowo, na razie jeszcze nie mam chrypy, ale słyszałam coś o Don Carlosie? Też... Miałem, takie marzenie, miałem takie marzenie, bo umawialiśmy się kiedyś z, z Rafałem Siwkiem i z, i z Arturem Rucińskim, żeby Don Carlosa zrobić w, w odpowiedni sposób, tak jak to sobie wyobrażamy razem. I z tymi artystami największymi, jacy w tej chwili są i śpiewają po całym świecie i są wybitnymi solistami w Metropolitan Opera, to zebrać ich tutaj w jednym spektaklu i mm. pokazać widowni taki, taką naprawdę śmietankę wspaniałą, tego, tego, zawodu i tego osiągnięcia polskiej opery, jakim jest wykształcenie tylu wspaniałych solistów, artystów znanych na świecie, to by było coś. Ta pokusa bardzo mnie nękała, ale to się... To jest niemożliwe. Nie uda się. Mm -hmm. Nie uda się między innymi dlatego, że właściwie zebranie tych wszystkich ludzi w jednej obsadzie jest niemożliwe. Gar... Ale jakiś kompromis nie mógłbyś pójść? Nie. Nie Obsadowy? warto. już, Nie warto. Nie. Jeżeli już, to trzeba by było zrobić to naprawdę w, naj, w najwyższej półce w wykonawcu. Natomiast zrobić w ogóle Don Carlosa, nie. To już lepiej zakończyć na falstafie który był ostatnim dziełem Verdiego, bardzo znaczącym. I, to... I też namawiany, przez. Przez, przez wiele lat namawiany wersji, żeby jeszcze coś napisał, jeszcze jednak zmobilizował yy, się i pokonał swoje lęki i swoje słabości późnego wieku. No, dały niesamowity wynik. Rzeczywiście mm -hmm. to jest opera tak inna od wszystkiego, co on napisał. To już za moment. Że warto się nią zająć. Będę uparta jeszcze do tej przeszłości, do tych 50 lat. Więc z radością przeszłość jest zawsze mile wspominana. Ja to powtarzam, że ja już właściwie chyba żyję tylko przeszłością. Natomiast, więc podziwiam tych, którzy przyłączają się do tego mojego nostalgicznego podejścia przynajmniej do początków rozmów gdybyś miał wybrać coś najważniejszego w tej całej swojej, czy na tej swojej drodze y, operowo-reżyserskiej no już wiemy, że opera bałtycka odegrała ogromną rolę no ale tam nie tylko przecież y, reżyserowałeś bo byłeś dyrektorem, jak to się mówi naczelnym więc czy byłbyś w stanie wskazać takie twoje ukochane, no dobrze, niech tak będzie, dziecko? Opera Bałtycka na pewno i też początek pracy w Teatrze Wielkim tutaj, kiedy wchodząc w mury tego wielkiego gmachu, nie miałem pojęcia ani o muzyce, ani o operze, ani o reżyserii operowej. Po prostu Robert Satanowski się uparł, że ja mam być jego taką prawą ręką w w sprawach scenicznych i jak to on, no, nie sposób było protestować ani z nim dyskutować na ten temat. Więc te początki były rzeczywiście wspaniałe, bo miałem szczęście pracować z wielkimi artystami jak Paprocki, Chiolski, Ładyż, Szostek także to było coś niezwykłego dla Sztubaka, który w ogóle nie, nie miał pojęcia o tym gatunku. Mm -hmm. no, a czas a, był podły. A czas był podły bardzo. Tuż po stanie wojennym. Bardzo. I to trzeba było jednak przełamać tę ten, ten, ten, te rezerwę, ten niepokój, że, że pracuje z człowiekiem, który jest popierany przez władzę, której ja nienawidziłem. On skrycie też... Skrycie? Skrycie ale korzystał z jej wszystkich y, przywilejów i dobrze na tym wyszedł. Ja przy okazji też. <grym> no tak. To, to jest pokusa ogromna, żeby jednak y, no tak, właśnie użyję tego słowa ponownie, iść na pewien kompromis, który daje efekty praktyczne. Ale ten temat oczywiście porzucamy, bo w ogóle nas on dzisiaj y, nie interesuje. Y, no dobrze, to w takim razie jeszcze tylko spróbuję jedno, bo wydaje mi się, że nasza ostatnia rozmowa odbywała się w Gdańsku albo w Sopocie, w Sopocie. stąd tak. dostałeś, pożyczyłam ci niestety, tylko kubek tak. z napisem Sopot, że spotkaliśmy się w Teatrze Atelier, że patrzyliśmy na morze, ale nie rozmawialiśmy o operze, tylko o książce. Przypomnę, że piszesz pisałeś, piszesz, mam nadzieję, dalej książki, bo jesteś chyba skończonym polonistą zarazem. Tak. I to jest jeden z powodów, wiesz, bo polonista to jest taki człowiek, który ma nabit, łeb nabity książkami. To, to Ciągle się czyta i czyta to jest nauk, którego nie można się, z <grym> nie nie można się nie wyzwolić. I jak się tak mhm. czyta wszystko, naprawdę czyta się wielkich pisarzy i przeżywa się te książki, to jest nie tylko zaliczanie tekstów, ale to jest, to jest mnóstwo wzruszeń i takiej miłości wielkiej do, do różnych postaci, to prędzej czy później chwyta się za pióro, a dzisiaj za klawiaturę i coś też by się chciało napisać. No i tak się zaczęło. Pierwsza książka nazywała się Boskie Życie, a ta ostatnia, która teraz wyjdzie razem z Falstaffem, o. Yy, będzie się nazywa Boska Śmierć. Nazywa się Boska Śmierć, czyli jakaś taka rama dziwna, znacząca, która nie opowiada o, yy, o sprawach ponurych, tylko o, między innymi, o wymyśleniu Falstaffa. Tam w tej książce jest opowieść, jak bohaterowie gdzieś tam daleko zebrali się i wymyślili, że chcą zrobić taki spektakl i ten spektakl opowiadają sobie. I dokładnie opowiadają ten spektakl, który ja zrobiłem i właśnie dzisiaj miałem ostatnią próbę reżyserską, bo od jutra zaczynają się próby z orkiestrą. Czyli ym, powieść, bo po to będzie powieść, tak? To Jeżeli jest powieść, o jak wszystkie moje książki. Mm -hmm. tak? e, e, Przygodowa, nawet bym dodał coś takiego. Z motywami autobiograficznymi. Też tak. Marcin. Dobrze, to tyle na razie wspomnień. Za kilka minut już o premierze pozwolę ci opowiedzieć no, opowiedzieć, no bo cóż ja mogę na jej temat wiedzieć, więc pytań za dużo nie będzie. Przedstawimy się tylko, bo tego nie uczyniłam. Dzisiaj współpracujemy wspólnie Beata Wolska, Michał Żłądkowski i ja BM. A teraz już piosenka dobrana do kluczowego słowa nocy, a brzmi ono, no, kto odgadnie? Nice Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on. Ground control Nine, to Major Tarn. Six, commencing three, countdown. Engines on. Three, two, check ignition and may God's love be with you. This is Ground Control to Major Tom You've really made the grave And the papers want to know whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to Ground Control stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different today For here am I sitting in a tin Bye. Kontrola naziemna wzywa Major Toma. Nadszedł czas opuszczenia kapsuły. Dzielna czwórka załogi Oriona opuści dzisiaj e, kapsułę statku Orion. No a za tydzień... Opera Narodowa w Warszawie da premierę Falstaffa. To ten tytuł już padł, tylko ja powstrzymywałam naszego gościa. Bardzo lubię mieć scenariusz i trzymać się go. Reżyser Marek Weiss towarzyszy nam, jest gościem specjalnym w tym studiu. Proszę przypomnieć mi, że słowo to studio powinnam wypowiedzieć na końcu naszego spotkania. Wybór Falstaffa, tak, na 50-lecie pracy artystycznej naszego gościa. Od razu dodajmy, chyba jestem dobrze poinformowana, że to nieczęsto wystawiana w Polsce opera. Natomiast w Narodowej była premiera w 75 roku, kiedy już ukończyłeś polonistykę, a przed wojną w Lwowie w 30. i tyle wiem. Jeszcze była, y, było wystawienie przez Ryszarda Peryta w, op w operze kameralnej z Jerzym Martyszem. To szło kilka razy i, i było dosyć trudnym przedsięwzięciem, dlatego, że w Falstrafie jest duża orkiestra, tam jest malutki kanał. Jak sama nazwa wskazuje. Tak, to się nie, nie bardzo mieściło. Ryszard Ale... Peryt, dodajmy, nieżyjący już, nie ży... że świetny też reżyser o, oper, dramatów muzycznych, jak to nazwać. Tak. E, chyba kolegami byli panowie. No, byliśmy jak bracia, no byliśmy przyjaciółmi, bardzo związani ze sobą. Ryszard mnie bardzo dużo rzeczy nauczył. E, przede wszystkim nauczył mnie miłości do Mozarta. Od, od tego się zaczęło wszystko w moim życiu, jeśli chodzi o operę. A potem, żeśmy się bardzo pokłócili. No, na, na, na, no jak, to, jak to my wszyscy tutaj na tle politycznym. On poszedł z Krajną prawicę. Ja poszedłem raczej na lewo, o. no i takżeśmy się rozstali w jakiejś takiej wzajemnej, idiotycznej wrogości, jak to się dzieje w wielu rodzinach. No, ale ta, ten falstaw jest wystawiany rzadko. Dlatego, że to jest dzieło bardzo trudne w realizacji bardzo trudne muzycznie do wykonania. I jednocześnie jest dziwnym utworem. To nie jest typowy Verdi, do jakiego większość melomanów jest przyzwyczajona. To jest coś, co staruszek Verdi postanowił napisać nowocześnie. Mam taką ambicję, że dobrze, zrobię jeszcze jeden wysiłek i napiszę jeszcze jeden utwór, chociaż już mi się nie chce, ale zrobię to tak, jak wy wszyscy tu teraz naokoło robicie. Nowocześnie. Bez żadnej uwertury, bez żadnych wielkich arii to będzie taki raczej dramat muzyczny, to nawet nie jest opera, tylko taki dramat muzyczny na, na wątkach szekspirowskich, bardzo pięknego libretta napisanego przez tego niezwykle uzdolnionego faceta, jakim był Boito, który namówił Verdiego, żeby jeszcze jednak coś napisał, bo on przecież po swoich sukcesach największych powiedział, że nigdy więcej do opery nie wejdzie, że już ma tego dosyć i 16 lat hodował winogron chodził w kaloszach po swojej ziemi i powiedział, że nie, nie, żadnej opery już nie napisze. A ten młodzieniec sprytnie go podszedł, namówił go, na, naopowiadał mu różne komplementy i zachęcił go do tego, żeby napisał operę do jego libretta Otello. No i on to Otello rzeczywiście napisał. Pięknie to wyszło. Wspaniała opera. werdiowska bardzo. Miał ogromny sukces i potem powiedział: No, teraz to już na pewno nic więcej. Mm -hmm. A ten młodzieniec za rok czy dwa przyjechał. No, mówi mistrzu: Napisałem taki libretto, jeszcze jedno, błagam. Ostatni raz. Ostatni <głos> raz. Nie chcę, mówi Verdi nie chcę. Ja już jestem starym człowiekiem, chcę odpocząć, umrzeć spokojnie. Dosyć mam opery. Błagam. I przekonał go, i przekonał go do tego, żeby on przeczytał libretto. To libretto go zaciekawiło. No i napisał. Miał napisać nowoczesną, wesołą komedię. A wyszło coś dziwnego. Bo to niby jest wesoła muzyka, niby jest pełno gagów, niby opowieść jest o śmiesznym bardzo człowieku, ale to jakoś podszyte jest drugą prawdą. Takie basso continuo jest pod spodem, gdzie dźwięczy nuta śmierci cały czas. Jest poważna sprawa tam gdzieś na dnie czai się mrok. I ten mrok we mu wyszedł fantastycznie. Delikatnie. Od czasu do czasu, ale jest. A ja się tego uchwyciłem i postanowiłem zrobić coś, co sam też czuję, co się dzieje dookoła i co ważnego jest w tej całej opowieści. Bo ja mam takie przekonanie, takie poczucie, że artysta ma bardzo ważną misję do spełnienia, jeżeli już mówimy o misji dzisiaj. Mm -hmm. Misję ważniejszą niż lot na Księżyc. Naprawdę, jeśli chodzi tutaj o nas, o ludzkość, to, to są odległe sprawy, te podróże kosmiczne. Mi się wydaje, że ważniejsze, żeby dbać o to, co tu się na Ziemi dzieje. No, ale to jest moje indywidualne zdanie. Natomiast ta misja artysty, polega na tym, że musi cały czas przypominać, jakie jest powołanie człowieka. Że człowiek ma swoje powołanie na ziemi. Powołanie polega na tym, że musi odróżniać dobro od zła. Że coś takiego istnieje w tym naszym życiu zoologicznym, którego jesteśmy częścią, że żeśmy nagle zobaczyli, że jest dobro i zło. I że się różni to od siebie. I że te Trzeba się nauczyć to odróżniać i trzeba się nauczyć bronić dobra. Trzeba zrozumieć, dlaczego trzeba walczyć, żeby bronić dobra, a walczyć ze złem. To jest najważniejsze. We wszystkim, co artysta robi. A różne takie estetyczne rzeczy, ozdobniki, coś, forma nowoczesna, czy staroświecka, muzealna, czy bardzo nowoczesna. To jest drugorzędna sprawa. Najważniejsze są zadania etyczne w sztuce. Głęboko w to wierzę. I to w Falstaffie jest taki nurt i taki główny temat, że ta opowieść o złym człowieku, bo Falstaff jest złym, podłym człowiekiem, którego życie było pełne brudu, wojen, gwałtów, zabijania. Uczył Henryczka, swojego wychowanka, uczył sztuki wojennej, i, I rozpusty, i, i takiego życia nieodpowiedzialnego. Takiego życia mm, zabijaki. Ale nagle ten Henryczek go odepchnął. Jak został królem, zostaje królem Henrykiem V i wyrzuca falstawa ze swojego życia. Że już mu nie jest potrzebny ten opiekun. I to strasznie boleśnie ten Falstaw i prawdziwy, bo to była prawdziwa postać, mm -hmm. i ten literacki szekspirowski bardzo przeżył. I to mało kto o tym opowiada. Myślą wszyscy, że to jest wesoła komedia o kumoszkach z Windsoru i że o takim opoju śmiesznym. I, że miał no, dwie kobiety, jedną w wie, zapasie. I wszystkie jeszcze, tak. Wszystkie pozostałe. Ale to jest opowieść o człowieku gorzkim, który który się zawiódł na wartościach, jakie wyznawał jakiś czas. Został skrzywdzony bardzo. I ta krzywda jego doprowadziła do takiej goryczy, często obserwujemy takich starych, wściekłych dziadów, którzy są naprawdę złośliwi, nie do, nienawidzą wszystkiego dookoła. Nie dlatego, że są źli sami z siebie Tacy są dlatego, że zostali gdzieś tam skrzywdzeni i odepchnięci i przestało się ich słuchać, przestało się ich rozumieć. Świat ma ich dosyć. Oni to czują, że już mam, wszyscy mamy ich dosyć. I to jest ta wściekłość, która nie daje mi spokoju. Coś takiego u tego Falstaffa jest i to z lubością tropię, śledzę. I, w, i nie tylko w samej opowieści, ale też i w muzyce. Tam są takie dziwne przejścia, zmiany, nagłe yy, połączenia motywów różnorodnych. Nie ma tam tego, co u Verdiego jest, taki, takiej pięknej Katarynki melodyjnej. Nie ma tego. Ale ja strasznie chciałem opowiedzieć o, o tym, kim jest Falstaff, naprawdę kim on był i jak to się stało, że ten Henryk go odepchnął. Dlaczego go to tak boli? W związku z tym pozwoliłem sobie zaproponować, że dołączę do tego Falstaffa, który się tak zaczyna nowocześnie, od razu, ostro, dołączyć uwerturę z jednej z pierwszych oper Verdiego. Aha. I będzie na początku uwertura za które która jest trzyminutową, niezwykłą porcją muzyki Verdiego, gdzie jest wszystko, co potem Verdi napisał i używał. Jest na Buko, jest jest Aida, jest Macbeth, jest dużo jeszcze takich motywów, które nam się kojarzą z jego najpiękniejszymi dziełami. On to wszystko w takiej pigułce pokazał. A opera, do której to została napisana ta uwertura, jest średnia. To potem, jak już to rozwijał, rozkładał to na różne arie i chóry i tak dalej, no to jeszcze nie było tak doskonałe, jak późniejsze jego dzieła. A ta uwertura jest czymś naprawdę wspaniałym, takim, takim przebłyskiem jego geniuszu. I strasznie mi zależało, żeby to pokazać i połączyć z tym Falstaffem dzisiejszym, który jest właśnie wściekłym dziadem. I to się udało się przekonać Patryka Fournier, który jest dyrektorem muzycznym teatru, już jeszcze miesiąc czy dwa będzie mhm. i jest kierownikiem muzycznym tego spektaklu i dyrygentem. Bałem się jak ognia, bo nigdy z nim nie pracowałem, poszedłem do niego pierwszy raz na spotkanie. I mówię, błagam maestro, niech pan spróbuje sobie wyobrazić, że będzie do tego uwertu. No jaka uwertura w co pan Niech pan naprawdę spróbuje sobie wyobrazić, że to będzie opowieść pantomimiczna o tym, co się stało wcześniej. Ja, Atilla, to ja sobie nie przypominam, co to jest za uwertura. Wziął telefon <śledztrę> i znalazł to, oczywiście. I mówi, to posłuchajmy. I proszę sobie wyobrazić, Dwa dziadki w Teatrze Wielkim siedzą i płaczą przy tej uberturze. To było niesamowite w ogóle. Niesamowite. I dzięki temu, żeśmy się jakoś złączyli w wykonaniu tego wszystkiego, on idzie na szereg kompromisów, które normalnie, gdyby nie, ten, gdyby nie ten pierwszy moment, który nas połączył, byłyby nie do przyjęcia. A jednak pozwala mi na różne rzeczy, na które by normalnie nie pozwolił. A ja zachwycony jestem jego robotą i jego pracą tak strasznie szczegółową, drobiazgową, mozolnie wykuwanie każdego taktu. To jest niesamowite w tym, w tym Falstaffie, który jest naprawdę muzycznie bardzo trudnym utworem. Mm -hmm. Wiem, że o muzyce chciałbyś więcej, no, ponieważ nie możemy pokazać, pokazać w radio fragmentu, to jednak wrócę jeszcze do libretta. Niewiele, jak powiedziałam, wiem na temat Falstaffa. Natomiast y, informuje się, że to libretto powstało na podstawie dwóch szekspirów kompletnie różnych. Tak. I zastanawiam się, jak to ten y, młodzieniec, ten libret Tak, bo i to tak, był, to tak wybitny, jak on to zrobił. To był wybitnie uzdolniony człowiek i miał jakiś taki dar wyczucia tego, co na scenie może być ciekawe i co z czym połączyć. No, to, no ale w kumoszki to, to jest komedia. To kumoszki, no. samo słowo kumoszki wiesz, to w tej chwili jak się używa tego tytułu, to słowo kumoszki w języku polskim jest takim czymś szartobliwym, pogardliwym, to jest, to nie jest, to to kobietki. Nie jest właściwy to nie jest właściwe określenie tych pań, które tam działają i które organizują całą intrygę. Ale to jest zabawne. intryga. Niby zabawny, a nie jest zabawny, dlatego o, że to jest tak, że Falstaff zależy jak się to zrobi. To Falstaff tak. chciał uwieść kobietę, yy, która wydawała mu się jakąś taką nadzieją w jego podłym życiu, że to będzie zakończenie piękne, że w ramionach jakiejś kochającej go kobiety umrze, a okazało się, że jest z, tak zepsutym człowiekiem, że na wszelki wypadek ma plan B i napisał jeszcze taki sam list do drugiej kobiety. No ale to... I to, to, to, to, wywołało, to wywołało ten całą intrygę i ten niepokój, ale hmm. to nie jest... To nie jest zabawne. Widziałam bardzo zabawną realizację w Teatrze Wybrzeże, ale może nie zrozumiałam. No, ludzie się śmiali. No, no, tak. Natomiast połączyć te wesołe kumoszki z Wintouru z historyczną rzeczą Szekspira, czyli z Henrykiem którym? Piątym? Piątym. Mm -hmm. no, znaczy, yy, czwarty jest tytuł sztuki Henryk IV. Tak. Tak. Mm -hmm, mm -hmm. Bo to chodzi o, o ojca. A Henryczek tam występuje jak Henryczek jako ten młodzieniec wychowany, który mm, potem mm. zostaje Henrykiem V. Natomiast ten miks taki jest postmodernistyczny, można powiedzieć. Tak, ale y, nie to jest w tym najważniejsze. Naprawdę najważniejsze jest to, że Bojto zakończył to wszystko taką niesamowitą, znaczy Bojto, Verdi, ale Bojto mu dał tekst no to... do tego. Zakończył to taką niesamowitą fugą, którą wszyscy śpiewają, bardzo trudną, bardzo skomplikowaną muzycznie, ale fugą, która cały czas mówi o tym, że świat jest żartem, jest kpiną, tak naprawdę świat jest jedną wielką kpiną z życia ludzkiego i że wszyscy zostali oszukani. Aha. I to jest do widowni takie zwrócenie się. Jesteście oszukiwani, cały czas oszukiwani i że świat jest żartem i że to tak naprawdę się wam wydaje tylko. <śmiech> Trudno dalej rozmawiać, nie widząc tego, nie znając jeszcze, bo tydzień do premiery, więc jeszcze powinnam podrążyć. Czyli tak, muzycznie między tą niesamowitą uwerturą doklejoną, a ową bardzo trudną fugą. A w środku nie do końca operował, czyli trudno to poskładać teraz, a jeżeli to połączenie tych dwóch y, dramatów Szekspira nie ma tutaj większego znaczenia, no to już w ogóle sprawa jest bardzo trudna, bo tak to można by usiąść, przeczytać sobie oba y, dramaty Szekspira, komedię i ten historyczny utwór, no i jakoś sobie z tym poradzić. Rozumiem, że y, y, y, y, mamy do dyspozycji, oczywiście w, w programie to Libretto zapisane, y, całość będzie w języku oryginału, wyśpiewana tak. no i oczywiście wyświetlane napisy, tak? No bo to, to, to tak. tak się stosuje. Mm -hmm. No to za moment porozmawiamy o inscenizacji, no bo mm, to są dwa różne e, moduły tej opowieści. Jeden dotyczy tego, co w środku, a drugi czym opakowane. Tak? Mówisz o tych napisach. I o tym, że no warto śledzić libretto w ogóle, żeby nie siedzieć jak na tureckim kazaniu, tylko wiedzieć o co chodzi o no, co to to scenie, ja tak? i co się dzieje na scenie. ale I tak się nie pamiętam. Ale wyobraź sobie, że to jest jeszcze tak skomplikowane, że na przykład w tym sad jednocześnie śpiewa kwartet kobiet i jednocześnie śpiewa kwintet panów, U. każdy co innego. Każdy ma inną sprawę, każdy jest inną postacią, kłócą się, tu się kłócą, tu się zgadzają i to wszystko jest razem zaśpiewane i zagrane. No, chwała tym, którym się uda odczytać w napisach, yy, co po Tę czym co do tak? Ta symultanka jest niespotykana. Nie, ja czegoś takiego nie znam, równie trudnego i podobnego to, to, to... Weselu Figara. weselu Figara to, co mocar się chwalił w słynnym filmie przed cesarzem, że, że niech, niech pan pomyśli, do czego może dojść, czy mhm. duet, a potem tercet, a potem... No i wreszcie triumfalnie mówi sekstet, śpiewa na końcu. No tak. Zresztą zaśpiewać też pewnie bardzo trudno, nie wiem, bardzo, bez słuchawek. Bardzo trudno. Że każdy ma swoją własną ścieżkę. No to... Obok śpiewa kolega, który śpiewa zupełnie co innego i o czym innym? Jeszcze po włosku. Jeszcze po włosku. <głos> no dobrze. Ym, za moment zakończymy tę część naszej rozmowy, ale jeszcze przypomniałam sobie, że yy, uchodził pan za... Przepraszam, uchodziłeś za odnowiciela polskiej opery. Yy, czy pamiętasz ten etap, w którym powiedziałeś sobie, to trzeba jakoś inaczej? Wiesz, taki odruch odnawiania opery, przecież nas, reformatorów opery, jest cały tłum. To teraz. To jest dużo takich. Na no, to, to już młodzież. od Gluka było. Aha, no w tym no sensie, już, no dobrze. Już nie mówię o takich wielkich reformatorach jak Gluk czy Wagner, ale w ogóle każdy, kto wchodzi do opery, widzi, że to jest coś niedobrze, coś tu się nie zgadza. To jakąś starzyzną trąci. To nie, nie tak powinno być. To trzeba zreformować. Trzeba zrobić coś tu nowego, coś tu nowego. I tak każdy próbuje tę operę pchnąć do przodu. Dlatego, że naszą obsesją ludzi, którzy zajmują się operą jest pokazanie na scenie w dekoracjach tekturowych, w jakichś takich sztucznych, umownych coś, peruka, makijaż, kostium... Pokazanie tego, co jest w muzyce, a muzyka jest nieśmiertelna, muzyka się nie starzeje, muzyka jest fenomenalnie bogata, dlatego że jak zamkniesz oczy i słuchasz muzyki, to masz obrazy ze swojego życia i z otoczenia i robisz co chcesz z tą muzyką. Rozumiesz ją, każdy ją rozumie po swojemu, każdy ją słyszy po swojemu. Jeżeli ktoś słyszy piękną melodię i się nią rozkoszuje, to jest cudownie. Ale też są ludzie, którzy słyszą całą fakturę orkiestry i wiedzą co gra fagot, klarnet, co grają kontrabasy gdzie jest, jaka jest polifonia. To jest bardzo złożona, skomplikowana struktura. I teraz rozkosz słuchania opery polega na tym, że się to wszystko połączy i się wszystko wie i się rozumie Teraz pokaż to na scenie. Jak to zrobić, żeby oni na scenie też to wszystko się działo, co się dzieje w muzyce? Niemożliwe. To jest niemożliwe. Opera jest jedną wielką niemożliwością. Staramy się, robimy się, zbliżamy się do jakiegoś ideału, ale to jeszcze wszystko jest daleko. A zrobić na przykład Wagnera, naprawdę to, co u Wagnera w muzyce jest zrobić i pokazać na scenie, to, to są kpiny. No tak, ale mm, mówimy o tym, że... Y ty, ty mówisz o tym, że y, od a natomiast ja miałam na, myśli o insceni, miałam na myśli inscenizatorów, czyli tych ludzi, którzy no, przekładają na język współczesny. Nie, nie pamiętam tamtych czasów, kiedy ty y, y, uchodziłeś za owego odnowiciela, stąd to pytanie. To, to, to, te, ta, ta, ta piękna etykieta, jaką dostałem jak, jak na samym początku swojej drogi... Mhm pochodziła od, chyba od Lucjana Kedryńskiego, który napisał recenzję z Borysa Godunowa. Tak. Gdzie nagle wszystko zostało użyte. Wszystkie zapadnie, wszystkie wózki, wszystkie tłumy, to wszystko szło płynnie jedno po drugim, jedno po drugim. Nie było tego, że do tej pory zawsze zapadała kurtyna i słychać było jak młotkami stukają yy, na scenie, żeby przybić jakąś nową dekorację. A tu okazało się w Teatrze Wielkim, że jest możliwe zmiana Pięciu dekoracji jednocześnie można było postawić, pięć dekoracji jednocześnie i je płynnie zmieniać i wprowadzać na scenę na oczach ludzi. Rozumiem. Coś hmm. takiego się dzieje teraz tu w Falstaffie. Też mam, ja, to, oh, oh. ja to uwielbiam po prostu, jeżeli jedna dekoracja przepływa na naszych oczach i zamienia się w inną dekorację, no... Troszeczkę dzisiaj to jest skomplikowane, dlatego że te urządzenia są stareńkie i słychać jak się turlają te kółka tam po stronie. Więc to, to może ty jest... słyszysz, a no, wykonawcy nie, mogą przy... słyszeć. Nie, Patryk Furnie też jak dyrygował dzisiaj. To, bo tam jechała kaseta obrotówki i zgrzypi tam czasami od czasu do czasu jakieś kółko. On mówi, czy dałoby się może na te kółka nałożyć jakieś opony czy coś takiego? Tłumaczymy mu, że owszem, można by było tylko dwa miesiące, to by wymagało pracy. To by trzeba było zamknąć teraz i to wszystko zdemontować. I chwała właśnie Borysowi, że on się na to zdecydował, że coś takiego chce zrobić. To właśnie scenizację tejże opery spróbujemy jakoś zwizualizować, radiowo zwizualizować, a teraz proszę, możesz wziąć głęboki oddech, bo będzie druga piosenka, trzecia już z przygotowanych przez Michała. No i my zobaczymy, jakie to hasło ona ilustruje. Nie od razu powiem, to będzie hasło <głosy> księżyc na co. Ma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 a little ghost for the offering, yeah, yeah, yeah, yeah, here's a truck stop instead of St. Peter's, yeah, yeah, yeah, yeah, Mr. Andy Coughlin's gone missing, yeah, yeah, yeah, yeah, Now, Andy, did you hear about this one?